Zagadka jedenasta, czyli hał, hał. Pan Mietek coraz gorzej znosił przedłużającą się zimę. Miał dosyć mrozu, zbyt szybko zapadających wieczorów, a przede wszystkim śniegu, który nie zważając na wysiłki biednego dozorcy, każdego dnia zasypywał z takim trudem odgarniane chodniki. Na domiar złego martwiak kupił sobie psa. I teraz wystarczyło stanąć na schodach prowadzących do piwnicy, aby natychmiast za drzwi agencji Czarnowic zaczynało dobiegać warczenie, szczekanie, a nieraz i przeraźliwe wycie. Zrób pan coś, mówił z irytacją pan Mietek. Przecież nie mogę w spokoju posprzątać nawet klatki schodowej. A co ja poradzę na to? Odpowiadał wówczas martwiak, że biedna psinka nie ma do pana zaufania. Ale biedna psinka nie miała zaufania do nikogo. Szczekała z równą zawziętością na pana Mietka, co na detektywa Pozytywkę, panią Majewską, panią Ryczaj, Asię, Zuzie, Dominika i innych lokatorów kamienicy. Głowa pęka od tych hałasów, skarżyła się mieszkająca na parterze pani Majewska. I wieczorem trudno zasnąć, narzekała Asia. Czytać także, dodawała pani ryczaj. Martwiak jednak niewiele sobie z tego robił. Ktoś ją widział? Zainteresował się któregoś dnia detektyw Pozytywka. Kogo? spytał przygnębiony pan Mietek. Biedną psinkę. Okazało się, że widzieli ją prawie wszyscy poza detektywem Pozytywką. — Ładna mi psinka, — powiedział z goryczą pan Mietek, — wielkie psisko, mordę ma taką, że gdyby nie kaganiec, mógłby połknąć mnie w całości. A gdy nabrudzi na podwórzu, to muszę to coś, co po sobie zostawi, zgarniać później największą łopatą. — Dlaczego pan? — oburzyła się pani Ryczaj. — Po psach powinni sprzątać ich właściciele. Tak mówi prawo, ale martwiak mówi co innego, westchnął pan Mietek. Co, chciały wiedzieć dzieci, że żadna kupa nie jest podpisana, powiedział ze wstydem pan Mietek, i że nie złapałem jego psa na gorącym uczynku. Bezczelność, krzyknęła pani Ryczaj. Co zrobić, pan Mietek rozłożył bezradnie ręce. Rzeczywiście, nie złapałem jego psa na, na... gorącym uczynku. Zresztą bałbym się do niego podejść, szczególnie w takiej chwili. Asia zamrugała oczami. Coś tu było nie tak. Nie rozumiem, powiedziała. To taka miła psiuncia. Malutka, kudłata i ma takie śmieszne, długaśne uszy. Długaśne? Dominik aż podskoczył z oburzenia. — Co ty gadasz? Są krótkie i postawione do góry. A psiuncia wcale nie jest słodka, ciągle tylko jazgocze i warczy. — Wcale nie jazgocze ani nie warczy — zaprotestowała pani Majewska. — Tylko wyje i popiskuje. Wiem, bo przecież mieszkam dokładnie nad martwiakiem. — Ja Jazgocze, jazgocze — poparła Dominika pani Ryczaj. Na dodatek wszędzie zostawiam masę swoich białych kudłów. — Jakich kudłów? — zapytała zdumiona Zuzia. — Przecież to jamnik. — Gdzie tam? — krzyknął pan Mietek. — Bulldog albo jakiś Rottweiler. — No co pan opowiada? — zirytowała się pani Ryczaj. — Widziałam wyraźnie. Owczarek podhalański. — Nieprawda! — zaprotestował Dominik. — Wyżeł! — Skądże znowu? Pani Majewska aż chwyciła się pod boki zwykły kundelek. Kundelek, pisnęła Asia, przecież to Cocker spaniel. Detektyw Pozytywka chciał o coś zapytać, ale w tym właśnie momencie z bramy wyłonił się martwiak. W grubej, zimowej kurtce sprawiał wrażenie okrąglejszego niż zwykle. Szczerze mówiąc, gdyby nie kolor jego ubrania przypominałby bałwana. Z nosem w gazecie przewędrował przez podwórze, nie zwracając zbyt dużej uwagi na obserwujących go mieszkańców kamienicy. Po chwili głośno trzasnęły drzwi klatki schodowej. — Proszę! — zdumiała się pani Ryczaj. — To on jednak czasami coś czyta. — Ogłoszenia! — pan Mietek machnął lekceważąco ręką. — Wiem, bo co parę dni zostawia torbę z przeczytanymi gazetami w śmietniku. Wczoraj też tak zrobił. — Zawsze są otwarte na stronach z ogłoszeniami. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. — Ogłoszenia? — Ta torba jeszcze tam jest? — zapytał. — Jaka torba? — nie zrozumiał pan Mietek. — Chyba nie zamierza pan grzebać w śmieciach? — skrzywiła się pani Majewska. — A i owszem — mruknął detektyw Pozytywka, idąc w stronę śmietnika — Śmieci mogą wiele powiedzieć o ich właścicielu. Na szczęście grzebanie po kontenerach okazało się zbędne. Poszukiwana torba stała tuż pod ścianą. Detektyw Pozytywka doskoczył do niej podekscytowany i zaczął przeglądać gazetę po gazecie, strona po stronie. No i co? Nie wytrzymała w końcu Asia. Bardzo interesujące, wymamrotał zamyślony detektyw Pozytywka. Wygląda na to, że martwiaka najbardziej interesują ogłoszenia z działu Zaginął pies. To, że ma hopla na punkcie psów, to już wiemy, westchnęła pani Majewska. Ale martwiak... — Zakreśla tylko te ogłoszenia — kontynuował detektyw Pozytywka — w których jest obietnica, że znalazca dostanie wysoką nagrodę. — Dziwne, prawda? — Dlaczego dziwne? — pani Ryczaj wzruszyła ramionami. — Gdyby zaginął mój pies, to też bym obiecała wysoką nagrodę. Zamilkła nagle i zamrugała oczami. Zrobiło się cicho. — Zaraz, zaraz — wyszeptał pan Mietek. — Czyli martwiak te psy? Dlatego raz widzimy buldoga, a kiedy indziej? — A to cwaniak. — Nic nie rozumiem — poskarżyła się Asia. — Zaraz zrozumiesz — zaskrzeczała pani Majewska. — Dzwonię na policję. Niech zamkną porywacza. Nim ktokolwiek zdążył zareagować, pani Majewska podreptała do domu. Detektywa Pozytywkę oblał zimny pot. — A jeżeli on jest niewinny — jęknął — będzie kompromitacja. — Martwiak niewinny — prychnęła Zuzia. — Już ja to widzę. Zgodnie z przysłowiem o wilku mowa, a wilk tuż, drzwi klatki schodowej otworzyły się gwałtownie i na podwórze wyszedł martwiak. Ciągnął na smyczy, skomlącego cichutko harta. Ładny piesek, powiedział zaczepnie pan Mietek. Ładny, odburknął martwiak, szarpiąc smyczą. Tylko chyba nie chce z panem iść. Nie lubi zimy. A może pana nie lubi? wyrwało się dominikowi. Martwiak zmierzył go ponurym wzrokiem. Przeciwnie. Uwielbia mnie, wycedził. Nie przepada za to za wścibskimi dzieciakami. Spokojnie, odezwał się pojednawczo detektyw Pozytywka. Po prostu mieliśmy wrażenie, że ten pies jest jakiś taki... Jaki? Przestraszony. Martwiak rzucił okiem na harta, który stał obok z podkulonym ogonem. Przestraszony, roześmiał się nieszczerze martwiak. Widać, że nigdy nie miał pan psa. Tak pana zdaniem wygląda przestraszony pies. Detektywa pozytywkę ogarnął naraz spokój. Policja najprawdopodobniej nie przyjedzie na darmo. Pies wróci do swego właściciela, a martwiak będzie musiał gęsto się tłumaczyć. Kto wie, może znowu trafi do aresztu. Moim zdaniem tak, odpowiedział z uśmiechem. Przestraszonego psa nie trudno rozpoznać. A potem zerknął na uśmiechniętego pana Mietka i poczuł, że nadchodzi wiosna. Hart rzeczywiście był zalękniony. Wystarczył jeden rzut oka, aby to stwierdzić. Jak sądzisz? Po czym detektyw Pozytywka to poznał?